porządkowanych, schematycznych, kantat późniejszych, w których mamy recytatyw, potem arię, kolejny recytatyw i dalej znów arię. Tutaj, we wczesnych kantatach, ta obfitość pomysłów, inwencji jest nieustająca i wręcz genialna. To zmusza także nas, muzyków, do zrozumienia każdego szczegółu, analizowania, zagłębiania się, by było to potem jak najbardziej przejrzyste, jasne dla słuchaczy. Porozmawiajmy chwilę o samej narracji przedstawianego dzisiaj programu, ponieważ zaczynamy od śmierci, a następnie dochodzimy do zmartwychwstania. Porusza mnie także punkt widzenia Bacha, jego stosunek do śmierci, ponieważ przez całe swoje życie przedstawiał nam jako oswojoną, wyczekiwaną przyjaciółkę. Wciąż mówił nam, to trudnym życiu przyjdzie śmierć, po której będzie to lepsze życie. Oui, dokładnie tak jak powiedziałaś myślę to, też, że ta tak bardzo budująca wizja którą znajduje w, w przesłaniu Lutra i Bacha, i Bacha jest zupełnie odmienna od przesłania religii katolickiej u Bacha mamy tę ideę słodkiej e, śmierci jest ona obecna w całym programie na przykład w czwartej wielkanocnej kantacie powraca Alleluja ale właśnie jako za każdym razem, gdy pojawia się Alleluja w tym czy innym wersecie, mamy wrażenie, że przypomina nam że życie jest trudne, ale wiemy, że otrzymamy pocieszenie. Wiemy, że śmierć jest przejściem, do którego przygotowywaliśmy się przez całe życie i które nie jest ani dramatyczne, ani tragiczne, ani wcale nie jest też końcem. Jest pocieszeniem i początkiem czegoś innego. Myślę, że w wielu momentach tego programu ta idea powraca. Na przykład 106. kantata Actus Tragicus niesie właśnie obraz z przesłanie słodkiej śmierci, bo nawet otwierająca ją symfonia, która jest przecież muzyką pogrzebową, jeśli zostałaby wykonana na moim pogrzebie, wszyscy obecnie otrzymaliby pocieszenie. Jest w niej wiele łagodności, słodkiej radości, coś bardzo pocieszającego, bardzo też głębokiego, co jak sądzę jest dalekie ludziom, którzy odebrali katolickie wychowanie to zupełnie inna wizja śmierci. Ja bardzo lubię podążać za tym przesłaniem obecnym w muzyce Bacha, gdy tak właśnie on śmierć przedstawia. A jak wyglądała wasza praca nad językiem niemieckim, niemieckim i samą wymową, bo to przecież esencja w kantatach Bacha. Czy ktoś tu wam w tej pracy pomagał? tak, ponieważ est français, il musimy wiedzieć, że jest mauvais dla langues. Terrible. On parle mal anglais, on parle mal italien, on parle no, mal. mal no cóż, tak, kiedy jesteś Francuzem, to wiesz, że nie znasz języków obcych. To okropne. Źle mówimy po angielsku, źle mówimy po włosku. Francuzi dobrze mówią po francusku. Więc oczywiście tak, mówię to żartem, ale ważna była dla mnie prawdziwa praca nad językiem, nawet jeśli większość tych śpiewaków osobiście przeszła już drogę bachowską. Dla mnie istotne było, że wśród nas są muzycy niemieckojęzyczni. Rafael Hön, to oni stale w trakcie tej pracy zwracali nam uwagę na wymowę spółgłosek, rozmieszczenie samogłosek i pomagają nam być jak najbardziej wiarygodnymi, bo oczywiście piękna języka niemieckiego, szczególnie w tych kantatach, nie możemy utracić. To jest istotne, zwłaszcza w przypadku muzyki Bacha, która jest bardzo dobrze znana, bardzo często nagrywana i w dużej mierze przez Niemców. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy z pewnością nie jest idealnie, ale bardzo się staraliśmy. Co było najtrudniejsze w pracy nad muzyką Bacha? Je pense que le, la chose la plus difficile, c'est déjà de tout comprendre. Myślę, że najtrudniejsze było to, by naprawdę wszystko tu zrozumieć, ponieważ kiedy po tygodniach, wielu tygodniach pracy jesteś już przekonany, że wystarczająco dużo rozumiesz, by móc rozpocząć próby, dać koncert, a następnie nagrać. I gdy po nagraniu wracasz do tego programu, odkrywasz wówczas, jak wielu rzeczy dotąd nie dostrzegłeś. Myślę, że to praca, która nigdy się nie kończy, muzyka wręcz. Nie przebrana, bez dna, co może być także trochę przerażające. Po drugie jest to przecież stale wykonywany repertuar, wielokrotnie nagrywany. To Filip Hereweche i wielu jeszcze innych, ale proszę bardzo, tak, to właśnie Hereweche jest to dla nas wspaniałym punktem odniesienia. Myślę po prostu o tym, że będąc muzykiem trzeba zaakceptować, co nie jest łatwe, relacje ze swoim ego. Dla mnie przy wykonywaniu tej muzyki moje ego musi być naprawdę na swoim miejscu. Mówię sobie, nie próbuj robić czegoś nowego, radykalnie rewolucyjnego, tak jakby ci ludzie przed tobą nie rozumieli Bacha. Nie, kiedy słucham Hereweche, uh, Gardinera, innych, moi, jestem zafascynowany musique, i pełen podziwu, ale oczywiście, gdy w końcu pracujemy je, nad tym repertuarem je, z naszym zespołem, my, wychodzi coś innego, efekt jest odmienny. Moim celem nie jest jednak bycie tu w opozycji. Nie zrywam z tym, co działo się wcześniej, tylko po to, by zrobić coś oryginalnego, zwłaszcza przy tej muzyce. Um, Staram się po prostu wykonać show. ją Donc, jak najlepiej to jest, możliwe en, en, tak en jak ją pur, rozumiem i et particulièrement avec cette musique je sers juste à le faire le mieux possible avec ce que Mówił Sebastian Dosset, który prowadzi dzisiejsze otwarcie w Centrum Świętego Jana w Gdańsku, otwarcie oczywiście Festiwalu Actus Humanus Resurrectio. Drugi zapowiadany gość jest już koło mnie dyrektor Filip Berkowicz. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Magdo. Dobry wieczór Państwu. Cóż to za wspaniałe otwarcie nam przygotowałeś i muszę przyznać, że Twoja zasługa jest tu wielka. Przyznaję się też do tego, że coś mi umknęło, bo zapowiadając to wydarzenie, które wydarzeniem jest, zapomniałam, że rzeczywiście kiedyś już oni Bacha tu wykonywali, a Sebastian Dose powiedział właśnie przed chwilą państwu, że zrobił to dzięki tobie na twoją prośbę. Kilka lat temu, wykonując tu aktus tragicus i dopiero po latach odważył się dalej pójść tą drogą, wczesny Kantat Bacha. Tak, to było kilka lat temu, kiedy yy... Zapraszałem go z programem Membra Jesu Nostri, kiedy też po raz pierwszy zabierał się za niemiecki barok i zastanawialiśmy się, jak odróżnić trochę ten koncert od też innych, które miał w ramach trasy. Dlatego zaproponowałem, żeby zabrzmiało tutaj Actus Tragicus, który bardzo pięknie wybrzmiał tylko po drugiej stronie kościoła, od strony ołtarza. Natomiast tym razem, tym razem wraz z kantatami młodzieńczymi innymi przywozi cały cykl, który no brzmi przepięknie. To rzeczywiście to jest też mój Bach, taki Bach bardzo osobisty, Bach bez udziwnień, Bach nie teatralny, ale taki wypływający trochę z głębokości serca. Tak, i w służbie tekstu i zapisu muzycznego to też ta pokora, no jakby charakteryzująca całą kulturę protestancką, a jednocześnie piękno brzmienia, bo to szlachetność, doskonałość, świetnych ma instrumentalistów, solistów, no i nawet ci soliści, Filipie, wychodzą z tej no, potrójnej obsady churalnej, to nie są eksponowane głosy gdzieś siedzące obok, członkowie całości. Tak, to są członkowie y, całości i tutaj y, już można było usłyszeć w przerwie, kiedy szedłem do państwa, że ma się poczucie, że oni stanowią pewnego rodzaju trupę zarówno głosów, jak i instrumentalistów, świetnych instrumentalistów, którzy no, w pierwszej kantacie właściwie słyszeliśmy y, koncert obojowy. W drugiej y, y, duet skrzypiec, który będą właściwie... Flety. Będą też flety, oczywiście, y, przy tym powtórzonym actus tragicus, z, który również też na moją prośbę teraz wykonali, bo już nie wykonują. Tego actus tragicus w ramach tego, tego programu, tylko od razu kantata BWV IV, pisana na niedzielę Wielkanocną. Czyli mamy tutaj trochę w tej drugiej części takie, taką kwintesencję od śmierci, czyli od tej kantaty pisanej, właściwie napisanej, która prawdopodobnie zabrzmiała podczas pogrzebu burmistrza w 1707 roku. Aż po właśnie y, tę kantatę y, wielkanocną, która też najpewniej rozbrzmiała w 1707 roku. Tak, to jest ciągle Milhausen i ten wczesny Bach, który aż skrzy się pomysłami, tam nie ma żadnych schematów, o czym też DS opowiedział. O, więc zrobiłeś i nami sobie wielką przyjemność, zapraszając ponownie Ensemble Correspondents. Taki wątek teraz chciałbym poruszyć tych muzycznych przyjaźni, wieloletniego partnerstwa. To owocuje, prawda? Bo tu możemy wymienić kilkoro wykonawców zespołów, którzy wracają i często właśnie no, dzięki Twojej. Na mowie, współpracy, zaproszeniu podejmują nowe wyzwania. Tak, są powroty, ale też są bardzo przyjemne powroty do przeszłości. Ja mogę tak trochę uchylić rąbka tajemnicy, że już w przyszłym roku czeka nas kolejny powrót, czyli wielki przyjaciel naszego festiwalu William Christie, który sięgnie tym razem po repertuar, który, którym zajmował się 30 lat temu. Luigi Rossi i jego... Oratorio Perla Santissima sprzed wielu, wielu lat rejestrację i wraca do tego repertuaru trochę za naszą namową. Już nie będę trochę dalej wybiegał, ale też te powroty z różnymi repertuarami, ale też nowymi repertuarami tworzonymi specjalnie dla nas będą rozbrzmiewały zarówno w grudniowej edycji, jak i w wielkanocnej w przyszłym roku. No to zatem jesteśmy tu pierwsi poinformowani, Państwo usłyszeli, że William Christie się pojawia. To dobrze, to jest rzeczywiście za każdym razem wydarzenie. No pamiętam, jakim wydarzeniem było słuchanie muzyki Bacha pod jego batutą. Chyba było wkrótce po wydaniu Mszycha jakoś tak równolegle. I usłyszeć to na żywo to było po prostu coś. Tak, pasja według świętego Jana, która rozbrzmiewała właśnie w tym kościele. Wcześniej z Renę Jakobsem pasja według świętego Mateusza. Później Polmek Krisz i jego msza Hamol. A później pustka, gdyż dwa lata nas nie było podczas wielkiej nocy, gdyż to, to był ten czas pandemii. Brzuszna. Tak koncertowe. jest. A później koncerty brandenburskie, teraz kantaty, mm. więc mm. ten Bach nam towarzyszy. To dobrze, bo bez Bacha trudno by było żyć, ale towarzyszy nam także na szczęście renesans i mamy jeszcze minutkę by powiedzieć o tych, właściwie dwóch wielkich wydarzeniach włosko hiszpańskich, które również kojarzą się z pięknym powrotem jutrzejszym Detali Scholars. Detali Scholars, a w sobotę Odecaton, który też tu już gościł w 2018 mm. roku i mm, no właściwie ten repertuar, który zupełnie jest nieznany, ponieważ według Petera Filipsa to będzie drugie wykonanie w ogóle tej mszy zmarłych e, Juane Esqu de, tak, Baraona. de Baraona mm, natomiast w sobotę Paolo Aretino i jego lamentacje i responsoria które też nigdy tutaj nie brzmiały, więc no, to nas bardzo cieszy. A co powiesz o niedzieli powrocie François Lazarebicza? czy tam, tam także głos Timamida, ulubiony przez Państwa i Les Misiones de Saint-Julien? Przezeze mnie też. No, też te, podzielam te, te pasje, to, to jeszcze... Powiedz, że to będzie zamiast wielkanocnych fajerwerków, jakaś refleksja na pożegnaniem? Właściwie trochę refleksja no, też nad pożegnaniem, no, więc... Coś wyjątkowego. Może to nie, nie będą fruwały tak marynarki, jak jeszcze rok temu na koncercie irlandzkim, ale kto wie. Muszę cię teraz już przeprosić i Ci podziękować, żebyś zdążył Dziękuję. wrócić Do na zobaczenia. miejsce. Do zobaczenia, usłyszenia. Za chwilę rozpoczniemy drugą część koncertu i zapowiadany przez nas wspólnie moglibyśmy tę transmisję razem prowadzić z Filipem Barkowiczem, który był Państwa gościem. Actus tragicus i powrót muzyki Bacha, tej wczesnej 106. kantaty, która jest no, właściwie niezwykłym wyznaniem Jana Sebastiana, dotyczącym obrazu śmierci jako oczekiwanej przyjaciółki, kantata żałobna, ale ta symfonia, już o której opowiadał zresztą Sebastian do w przerwie, to jest muzyka Pocieszenia. Kantata 106, która przekonuje nas, że śmierć jest tylko snem, a ta deklaracja, że nas wyzwoli jest naszą przyjaciółką, powraca tu właściwie jak w tej wczesnej kantacie, tak i w całej twórczości. Tyle, że Bach pisząc tę kompozycję miał 22 lata i zrobił to w sposób niezwykle wyrafinowany. Jest to osobiste przesłanie przekazujące na wielu płaszczyznach właśnie. Właśnie tę prawdę w tym ciepłym nastroju pocieszenia. Już za chwilę powróci na estradę Sebastian Duce, którego w przerwie gościliśmy. Orkiestra nastrojona oczekuje dyrygenta. Część wokalna i instrumentalna będzie dalej wykonywać muzykę Bacha. Instrumentaliści już przy swoich pulpitach i z radością i pokojem odchodzę stąd do słowa tej kantaty. Odchodzę z boskiej woli. Ufne jest moje serce i zmysły ciche, spokojne, gdyż Bóg mi obiecał, śmierć będzie moim snem, moim odpoczynkiem. No i jeszcze te ostatnie słowa: Gotest Zeit, ist die Arel, beste Zeit. Boży czas to ten najlepszy czas, najlepszy czas, by przyjąć wezwanie do życia wiecznego. Piękna, także oparta na doskonałej symetrii, forma, w tym. Centrum, jaki się także śpiew chorało, to ściera się stary i Nowy Testament i to przejście do Nowego Testamentu w tym środkowym fragmencie wybrzmi. Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit. Ten Boży czas to wszak najlepszy czas. Actus Tragikus, 106, kantata za nami. A przed nami obiecany wielkanocny finał i Alleluja, który powracać będzie jak refren ostatnia czwarta kantata programu Ensemble Correspondents, zespół prowadzi Sebastian Dosset. Przed chwilą w tych solowych partiach słyszeli Państwo Jun, Sopran, Blandin de Sansal Alt, Rory Carver Tenori, Sebastian Mirus no i przed nami czwarta kantata Christ in Todes Banden Chrystus spoczywał w więzach śmierci to właściwie seria wariacji na temat wielkanocnego chorału Lutra opisującego zmartwychwstanie Jezusa. No i tu będzie szczególnie uwydatniony, podkreślony motyw walki życia ze śmiercią. Ensemble Correspondence, francuski zespół istniejący od 2008 roku przemierzył długą drogę do muzyki Bacha, którą dziś prezentował tu, w Centrum Świętego Jana w Gdańsku, na inauguracji festiwalu Actus Humanus Resurrectiae. Prowadził zespół, oczywiście założyciel, szef Sebastian Dose, a w tej wykonanej jako czwartej, ostatniej, w kantacie, kantacie ostatniej w programie dzisiejszej inauguracji, kantacie Chris Lack in Bandem Wielkanocnej solistami byli słuchani także oczywiście w ramach okolnej części 12-osobowego są w correspondant i Jun Sopran. Rory Carver, tenor i Sebastian Mirus Bass. No i oczywiście słyszeli Państwo już po raz drugi cudowne, zachwycające duety skrzypiec, co Simon Pierre i Józef Jacques, skrzypkowie on sam korespondent, wcześniej także flety Johanne Metry, Melanie Plaot, a także Johanne Metry to obój słuchany w pierwszej części. Wszystkich tych solistów Sebastian Dose teraz prosi do przodu na estradzie zbudowanej w Centrum Świętego Jana, dziękując publiczności za no, słyszane przez państwa oklaski. No i ciekawa jestem, czy teologicznie rysowana droga od śmierci, pokuty do zmartwychwstania głoszonego w kanatacie wielkanocnej, zamykającej dzisiejszy program była słyszana przez państwa muzycznie, to znaczy. Czy ta radość kantaty fantastycznie skonstruowanej czwartej, czwartych, like była większa niż ta pewność zbawienia, którą słyszeliśmy muzycznie pokazywaną, jako zresztą też pocieszenie w kantacie żałobnej Actus Tragicus? Myślę, że nie. I na tym polega też ta stałość, spójność, pewność wiary, którą Bach przekazuje muzyką. W tych wczesnych kantatach Bacha jest bardzo już wyraźne, a no, wszystkie powstały w Milchhausen to lata 1707-1708. Sebastian Dosser podnosił poszczególne grupy tych wykonawców, no, by podziękować im szczególnie kolejno właśnie za ten wkład w tworzenie interpretacji przedstawianej tu w Centrum Świętego Jana. A są korespondancji muzyka Bacha. Miejmy nadzieję, że ten pierwszy wydany na płycie, program dziś przedstawiony, wzbogacony o 150. kantatę, płycie wydanej jesienią ubiegłego roku, właściwie już prawy, progu zimy, jest początkiem tej długiej drogi, którą być może chronologicznie, a może Według innego klucza będziemy przemierzać razem z tymi wykonawcami, mam taką nadzieję. Sebastian Dose teraz sięga po nuty, przewraca, wrytuje partyturę, a więc możemy spodziewać się, że usłyszymy coś jeszcze. Będzie bis.